To, co słuchałem przed chwilą, to był ósmy odcinek Kafe Makabra. Makabrycznie długi, no ale jak się tak przesłuchał sam, to znaczy, żeby nie było wszystko, słuchałem uważnie. Nie wiem, o jakim filmie gadali, ale ale dobra, mniejsza z tym. I tak go nie obejrzę, bo nie fajny. Ja nie lubię zresztą filmów grozy, ale goście tam fajnie gadają. Kafe Makabra. Jeżeli oni mają ósmy, ja nie mogę być gorszy. Trzeba nagrać też ósmy siok. ósmego sioka. Tak. Tak się mówi. Mam problem z odmienianiem, mniejsza z tym. Ważne, że są kreski. Dobra. To jeżeli już mamy. Wstęp, przywitanie się, mimo że się nie przywitałem, ale mamy to przywitanie właśnie, którego nie było za sobą. Tak się umówmy. No to może przejść do właściwej treści odcinka. Dzisiaj zmiany te, o których mówiłem już od dawna, zupełnie inne niż zapowiadane w odcinku siódmym. Bo stwierdziłem, że nie mają sensu na tą chwilę. Może w przyszłości będą. Tego nie wiem. Ale... E, to, to, to, to co ja tak chciałem? Muszę się skupić. Muszę zacząć myśleć. Aha. E, dwa newsy. Dwa newsy. Ważny Mam do zakomunikowania. Po pierwsze. Pierwszy news. Słuchawki już mnie nie gniotą! Juuu. Nie gniotą mnie. Mimo, że to są te same co ostatnio je miałem to mnie nie gniotą, bo sobie y, wyciąłem gąbkę taką fajną Przytem tam było jako, y, żeby się nie, nie potłukła się jakaś tam rzecz nie, po czym to było ale ucięłem taki paseczek i sobie to podkładam pod jedną słuchawkę lewą, pod lewą słuchawkę to z mikrofonem no i dzięki temu miękniecie, mogę długo nagrywać bez względzenia, że mi wygodnie. Ale długo nie będzie. Tym razem nie będzie długo naprawdę. E, bo ostatni odcinek był za długi, a ja jak sobie e, zaczynałem nagrywać, to obiecałem sobie, że Odcinki będą tak 15-minutowe. 15 do 20 minut. Takie są najlepsze. Można je bez problemu na, za jednym razem przesłuchać. Za jednym podejściem. E, mniej więcej się wie, o czym był cały odcinek. Mniej więcej, nie? Bo to, kto słucha podcastu, nie? słyszeć to, to jeszcze się je słyszy. Ale słuchanie to jest bardziej skomplikowany proces, w którym uczestniczy mózg. No. Z mózgami jest różnie, u różnych osób. Ale nie o tym. Eee, dostałem gazetkę gminną. To jest... Mm, no to jest... No gazetka, nie? Format A4 chyba, nie? Zaraz zobaczę. No i e, to jest... To nie jest gazetka z tej miejscowości, w której ja mieszkam teraz. Bo się przeprowadziłem miesiąc temu. Tutaj, gdzie jestem teraz, gdzie nagrywam. To znaczy nie do słuchawek, nie? Bo, bo, bo ty słyszysz w słuchawkach. Ale nie, bo ja to nagrywam i to jest plik, tylko słyszysz w słuchawkach. Wiesz? Rozumiesz? Rozumiesz? Powiedzmy, że rozumiesz. Mimo, że nie rozumiesz na pewno. No i żeby nie zatracić swoich korzeni, nie żebym pamiętał skąd się wywodzę, no to dorwałem gazetkę gminną i teraz zrobię przegląd prasy. Tylko muszę po nią zajść. Jest na drugim końcu pokoju. Także tutaj teraz wrzucę promosę. A. Bo się nie chcę zatrzymać nagrywania, nie? no to, to idę po nią. Zaraz wracam. Podcast indywidualny. Jestem Koras, Krzysztof Koras Grabowski. W jaki sposób? przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia. Bo to jest podcast indywidualny. Właśnie, to no, nie, to nie jest, jest podcast jak... To jest podcast inny niż wszystkie. Podcast.indywidualni.org Tak w ogóle zauważyliście, jak dziwnie... Zauważyłeś! Ciągle mam z tym problemy tą o nogą pojedynczą. O ciebie chodzi, słuchacz. No to czy y, zauważyłeś, y, jak dziwnie to to brzmi? Y, promo, porno, promo? Nikt nie wie o co chodzi. Ja tak y, zawsze lubiłem w autobusach. Nie? Czy tak, tak dziś jestem na targu albo no, w sklepie z kolegą no i, i schodzimy na temat podcastingu, który jest znienawidzony przez wszystkich moich znajomych, a który ja uwielbiam wręcz no i, i, i pada to straszne słowo PROMOS PROMO ja, ja tak zawsze je lubię akcentować a widziałeś PROMO podcastu bez nazwy? a czy słyszałeś o PROMOSIE? podcastu indywidualnego, jaki zrobił koras wtedy tak ludzie się dziwnie patrzą na mnie, że A! A! Napalony nastolatek odbija mu niewychowany, schodzi na tematy. O, fajnie jest wtedy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś zbluzgał za niecenzuralne wyrazy. A szkoda by wtedy mógł mu wytłumaczyć o co chodzi w podcastu. znaczy sam nie wiem o co chodzi, ale wiem o to jest. Mniej więcej. Ja tam dopiero zaczynam. No to jedyny temat dzisiejszy całopodcastowy przegląd prasy wiejskiej. Najpierw trzeba zrecenzować okładkę. W ogóle całą trzeba zrecenzować gazetkę jej wygląd. No więc gazetka jest utrzymana w tonacji e, koloru zielono-białego. No, tak jakoś. No i jak się pomaca, uwaga, macam ją, macam okładkę. To jest taka śliska. O Przybliżę się, może będzie słychać, że jest śliska. Kurde, jakbym miał mokre palce, to by zapiszczała. Sary? O, była słychać, że jest śliska? Tak, nie. To, to, taki papier lepszej jakości i kolorowa jest okładka. Nie? Tutaj e, tytuł na górze, ładną czcionką napisany zdjęcia kolorowe. No i jakaś osoba co ją widzi pierwszy raz sobie myśli, O jaka ładna gazetka, ile musiała kosztować Zamiast lampy dać, żeby była oświetlona i bezpieczna wieś nocą No to marnują kasę na, na drukowanie takiej gazetki Bo gazetka jest za darmo, nie? rozdawana zazwyczaj pod kościołami, po mszy czy tam w sklepie Gdzieś za kasą leży kilka gazetek i sobie biorą ludzie nie no, A w środku, jak się otwiera, to się okazuje, że nie! A co tam? Co się będą męczyć w drukowaniu, w kolorze? Papier jest podłej jakości: czarno-białe wszystko, zdjęcia nieostre. Tekst się jakoś da przeczytać w większości przypadków. No i, i format gazetki to jest takie A4. A wygodna nawet. Fajna. Mi się podoba. Z wyglądu. To znaczy brzydka jest, ale mi się i tak podoba. Nie może brzydka. Jest taka brzydka, że aż ładna W pewnym momencie się robi. Tak z przyzwyczajenia. Jo! Już dziesiąta minuta, a ja dalej tak się pierdoły. Ale. Muszę się wyrobić w 5 minut, to znaczy. W przeglądzie prasy będzie tak, tak, ekspresem. Z sieci wzięte. Informacje znalezione w sieci i o sieci. Nie daj złapać się w sieć i słuchaj z sieci wzięte. Nie zwlekaj i odwiedź z sieci Gazetka Gminna Pismo Samorządowe. Samorządowe Gminy Buczkowice A na okładce temat z okładki to jest pożegnanie lata. Zobaczymy o co tu chodzi. Organizatorzy pikniku rodzinnego w Kalnej. O, to taka y, malutka wieś w gminie Buczkowice, z której się wszyscy napieprzają. O, śmiechu jest w Kalnej co nie miara. Wiecie, że na przykład w Kalnej y, nocą zwijają asfalt, żeby nie ukradli? Albo, że Kalna to jest jedyna miejscowość, gdzie psy szczekają dupą? No, tak jest. Słyszałem. Widziałem zresztą też. No i był ten rodzinny w Kalnej, był rodzinny rajd rowerowy gdzieś tam. Nic ciekawego. O, gmina w komórce. Buczkowice w komórce. O! Jest coś takiego? O co tu chodzi? To może być ciekawe. Informujemy, że gmina Buczkowica przystąpiła do projektu promocji miast i gmin mobilny portal samorządowy. Ciekawe kto z tego będzie używał tego. Sorry. A, my się w każdym razie nie chcę płacić za jakąś niezbędną usługę w komórce, z której i tak nie będę korzystał, bo jest to du dupy. Kolorowe wakacje 2009. To jest druga strona. To coś tam o, o wakacjach napisane. Dobra współpraca z dobrą. Aha, to jakaś miejscowość w Czechach, z, który, z którą współpracuje wina Buczkowice. Aha, jeszcze żeby nie było, żeby nie zapomniała tego powiedzieć później. Ja tą gazetkę pierwszy raz otworzyłem. Wcześniej nie otworzyłem jej. Jesteście no, świadkami, jak ta gazetka... Traci swoje dziewic dziewictwo gazetkowe, jeżeli coś takiego jest. Ale traci. Zaraz się otwiera, się teraz przede mną. No. Poznam jej wnętrze. Stwierdzę, że jest pusta, nic nie warta i pójdzie do spalenia. La la Co tutaj jest ciekawego? Nie rób nic, ni mos nic. Ni? O co chodzi? Nie rób nic, ni mos nic. Nie wiem o co chodzi. A, mniejszy z tym. Może to jest jakiś podtytuł. Rzecz o 20 latach istnienia i pracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Zagroda w Buczkowicach. Wow. Nie chce mi się czytać tego. O, jaki długi artykuł w grupie siła jakiś kolejny artykuł no to jakiś, jakaś turystyczna grupa co tutaj jest zdjęcie nawet nawet dwa zdjęcia jakieś grube baby i bezzemne dziadki aha i w tej grupie siła to już bardziej prawdziwe jest to hasełko z kibla kiepskich w kupie siła jak, co lubi. Rybażowęka, mistrzynią Polski. O, o co tu chodzi? Rybażowęka. Rybażowic nie lubimy w Wyczowicach. Tak, z zasady nie lubią się te dwie miejscowości. Eee, to ja to teraz na szybkości przeczytam, o co chodzi, żeby Wam streścić. A Was zapraszam. Was. Jakich Was? Co Wam. Nic wam, tobie, tylko i wyłącznie tobie, jesteś jedynym w swoim rodzaju. Jesteś indywidualny, jesteś wspaniały, mądry, inteligentny. Zasługujesz na specjalne wyróżnienie. Tak więc specjalnie dla ciebie teraz krótki przerywnik muzyczny, w którym wystąpi sam Bart. Bart, który... Zasłużył się... No naprawdę bardzo się zasłużył Dla... twórczości Bardzialskiej... Kaczmarski! Ale nie taki jak ten... Jak zwykle, nie? nie żadnych murów, żadnych piosenek Nie będzie, tylko... Zaraz zrobił. bo jeszcze tego nie mam zrobionego Ale myślę, że mi się uda to zrobić potne jakieś takie... Fragmenty piosenek, poskładam je, a zresztą zaraz usłyszysz. No to zostawiam cię z Kaczmarskim. No. Na własny szlak rusz tam, gdzie żadne nie zdarzą się o -o -o -o. mam talent do montażu to słychać od dawna od miesiąca prawie nie od dwóch tygodni nie wiem ile tam nagrywam od trzech tygodni nagrywam no no to to słychać jak montuję jak wycinam jakie mam wyczucie rytmu i no i tak chodzi o to że przeczytałem artykuł o mistrzyni polskiej z ze znienawidzonych przez Buczkowice Rybażowic i Nodne no, to jest idę dalej wiadomości strażackie o może będzie coś ile, ile osób zginęło się spaliło spłonęło jest coś ciekawego nie to tylko e, impreza jest o, o imprezie jakiejś e, strażackiej o, pospieszyli z pomocą. O, o to jest dobre. O, o, pospieszyli z pomocą. Strażacy, pospieszyli, z pomocą. Hurra! Brawo dla dzielnych naszych ochotniczych strażaków. W dniach od 25 do 28 czerwca? Czerwca? Skąd to jest gazetka? To jest gazetka na sierpień. Ludzie! To jest sierpień 2009. No nie róbcie sobie jaj. W dniach od, 28 do, od 25 do 28 czerwca druchowie z Rybarzowic blee, i Chotniczej Straży Pożarnej Buczkowice brali czynny udział w likwidacji skutków obfitych opadów deszcz, deszczu w gminach Czechowice, Jasienice i Bestwina Aaaa, te ulewy czerwcowe-lipcowe. Czyli nic ciekawego tyle mają do roboty u nas, tam na wsi, w okolicy. Jesteś tam, Informator Młodzieżowy. Eee, mam dużo szczęścia, taki tytuł. A To jest jakiś wywiad z jakimś, co jest? Absolwent Szkoły Wokalno-Aktorskiej. Czyli gość nudny. Eee, następny temat... Informatora Młodzieżowego dalej... To nie był stracony czas... Chyba półkolonia... Tak? Tak, zaraz, zaraz, zaraz... Czytam, czytam, czytam... Czytam, czytam, czytam, czytam... Nie, Młodzi dla Buczkowic, jakaś grupa... I... Cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i młodzieży... Jasne... Tak, jasne... Świat złapany w sieć. E, oczywiście o Internecie. Mowa o Internecie, który w coraz e, większym stopniu dominuje nasze życie. Niesie to za sobą ogromne możliwości, ale też zagrożenia. Internet jest zagrożeniem! Jeżeli ściągnęłeś ten plik z Internetu, to znaczy, że jesteś w niebezpieczeństwie. ZJEM CIE! za cię mózg! A Dobra. Zostałem dalej. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Buczkowice. O, to zawsze te sprawozdania warto czekać. Czytać. Czytać, tak. Pierwsze sprawozdanie z 22 kwietnia. Brawa! Brawa! 22 kwietnia w gazetce Sierpień 2009. Zapoznano się z zapleczem dydaktycznym oraz działalnością szkoły MSs, MSS Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach. O! SMS. SMS. Przekoncili tutaj nazwę. Bo to jest SMS. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach. W ogóle świetnie. Yy... Ta nazwa brzmi, bo to jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego. To nie kim będzie, że, że to są mistrzowie. Ale to jest Szczyrk, czyli miejscowość sąsiednia, ale w Buczkowicach. Bo została przeniesiona kiedyś do Buczkowic. Więc się nazywa teraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach. I brawa dla e, Rady Gminy Buczkowice, że 22 kwietnia zapoznali się z działalnością tej szkoły co tam dalej? Komisja Budżetu, a to mi się nie chce czytać, na co wywalili pieniądze. Komisja Oświaty, to też mi się nie chce. Komisja Budżetu, znowu. Coś nowego, najnowsze jest 24 czerwca. Na sesji Rady Gminy Buczkowice nie mam pojęcia o co chodzi, ale dobra. Rozpatrzono projekty uchwał tam wtedy i podjęto uchwały w sprawach. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały, A, to jest taki język, nic z tego nie zrozumie nikt, ze mną na czele, sprawozdanie z działalności wójta gminy Buczkowica za drugi kwartał 2009. Wójt w drugim kwartale bieżącego roku podjął następujące działania. Przygotował i przedłożył do rozpatrzenia 19 projektów uchwał Rady Gminy i Wszystkie uchwały zostały podjęte. Wydał 25 zarządzeń, w tym 5 dotyczących organizacji urzędu. Między innymi w sprawach, tutaj jest wymienione 11 spraw, a potem 4 podsprawy do jednej sprawy chyba, chyba o to chodzi, nie Zatwierdził 4 przytargi na i to jest na co? Te 4 zatwierdzone aż 4 Komar mi tu lata. Ciekaw. Zaraz muszę go zabić, bo nie będę mógł nagrywać. Ula Ten odcinek miał trwać 15 minut chyba. A już jest ...no dużo więcej się trzeba streszczać. Dobra, przeskakuję. Wójt nic więcej nie zrobił. Yy, tutaj co zrobili radni gminy Buczkowice, to oni zrobili to jednego dam. Dam Kazimierza Jakubca. Nie znam gościa. Regularne czyszczenie odwodnienia ulica Biel... odwodnienia ulicy Bielskiej przed stacją benzynową w Rybażowicach. Aha, czyli on regularnie wschodził w gaciach roboczych z łopatą i widłami do tego do jakiegoś rowu i tam go oczyścił. Brawo dla niego! Yy, kobiety: sprawniej, lepiej, więcej to jakiś koncik feministyczny. Wiesz, jest zacofana. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, czyli jak wyłudzić kasę od innych. Konkursy. Konkursy są zazwyczaj tak nudne, i, i w Wiadomo, kto wygra już przed yy, jeszcze przed tym, jak zostanie ogłoszony ten konkurs. Tutaj jakaś Kronika Policyjna. O, ale to, to muszę przeczytać. Jakieś krótkie wybiory. Kabel w cenie. Między 9 a 21 czerwca w trakcie budowy nieznany sprawca włamał się i skradł z budynku Buczkowica kabel instalacji elektrycznej o wartości. O wartości... Między 9... A 21 czerwca. Co to, co to jest za data? Między 9 a 21 czerwca? To nie wiedzą kiedy się włamał? Co to ma być? I włamał się do budowy. I skradł kabel instalacji elektrycznej, czyli zwykły kabel taki o wartości 30 tysięcy złotych? Zaraz, 30 tysięcy to jest ile zer to jest? Raz, dwa, trzy, cztery zera. Tak? I trójka przed tym. Policzymy jeszcze raz. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, 0, przecinek i dwa zera, czyli grosze. 30 tysięcy złotych za kabel? Co to była zabudowa? Coś innego? Pobicia! O! Pobicia jest! Dobra. 24 lipca w Godziszce kilku sprawców dokonało rozwoju na, miesz... na dwóch mieszkańcach Rybarzowic. Poszkodowani zostali pobici, grożono im i zabrano pieniądze. C, Z, Tu jest! Dalszy ten... Napastnicy usiłowali zabrać także telefon komórkowy. Zostali złapani! Sprawę prowadzi komisariat policji w Szczyrku a potem mężczyzn, dwóch nieznanych mężczyzn pobiło mieszkańca Łodygowic. O, ja mieszkam w Łodygowicach, ale fajnie. Poszkodowany doznał obrażeń twarzy oraz składziono mu pieniądze i telefon komórkowy. Ktoś tam groził znajomemu pobiciem, a następnie zrealizował swoje groźby, dokonał pobicia, powodując obrażenia ciała nieletni, stanie przed sądem rodzinnym do spraw nieletnich w Bielsku Białej. Ale zajebiście, ale coś słyszałem o tych pobiciach od kolegi, ale to chyba nie, nie był gość z że jest tylko z Buczkowic. Ktoś tam przyszedł do niego, to jak sobie szedł przez Godziszka, czyli przez sąsiednią miejscowość, nie tak jeden podszedł i... i go pobił, potem policja przyjechała, by było wiadomo kto to. Nie no, no i to nie? Ten którego pobiłeś jest z szpitalu, dlaczego to zrobiłeś? Jesteś zły, jesteś fuj i w ogóle ble. A tamten powiedział. Bo on z Buczkowic był. Tylko pobiłem, nie? A co? Nie wolno mi? Potem pan policjant. Przepraszam, faktycznie. On z Buczkowic był! Przepraszam! Wolno ci było! Masz tu pistolet, następnym razem go zabij oj ten rasizm i to koniec gazetki o, ja się wyrobiłem może będzie pół godziny tylko dalej są reklamy, reklamy, reklamy i o, ostatnia strona e, okładki, której już nie będę czytać z powodu braku czasu mimo, że na okładce są zawsze najlepsze rzeczy dobra e, to słuchajcie polskich podcastów e, jedzcie dużo smalcu e, Ustawcie sobie fajną tapetę na pulpit i nakręćcie zegar, który jest za Wami. Cześć!